Minęła 13. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorował prezydent Karol Nawrocki tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Jest polski plan budowy armady dronów. Przedstawił go w Rzeszowie po spotkaniu z szefową rządu Ukrainy premier Donald Tusk. Trwa liczenie, kwota rośnie, to już 257 milionów złotych. które zebrała Fundacja Cancer Fighters w akcji influencera Łatwo Ganga budziła emocje. Najbardziej lubiłam jak Kasiks była i na przykład jak koliła sobie włosy, to było najlepsze. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Informacje przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś śledczy podejmą decyzję czy zaskarżyć wniosek sądu o areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął parlamentarzysta. 57-latek jest w tymczasowym areszcie, mógłby z niego wyjść po wpłaceniu kaucji. Miałby wówczas dozór policji. Śledczy z Sosnowca uważają jednak, że tylko Pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku. Prokurator Bartosz Kilian mówi, że sytuacja może się jeszcze zmienić. Staramy się skupiać na gromadzeniu dowodów, zlecamy dalsze ekspertyzy. No, nie wszystkie dowody, nie wszystkie odpowiedzi możemy uzyskać już teraz. Niektóre badania wymagają nieco czasu. Niezależnie od tego, że wnioskowaliśmy o ten tymczasowy areszt, oczywiście będziemy też na bieżąco monitorować sytuację tego mężczyzny i dostosowywać środki zapobiegawcze do zmieniającego się stanu sprawy. Łukasz Litewka zginął w czwartek śmiertelnie uderzony przez jadące z przeciwka auto. Pogrzeb posła odbędzie się w środę i będzie miał charakter państwowy. O udziale Polski w odbudowie Ukrainy, a także bezpieczeństwie wobec zagrożenia ze strony Rosji rozmawiali w Rzeszowie premierzy Polski i Ukrainy. Donald Tusk zapowiedział Polski Plan Budowy Armady Dronów. Program oparty jest na wojennym ukraińskim doświadczeniu, mówi szef rządu w Rzeszowie. W Rzeszowie premier Donald Tusk podkreślił, że Ukraina posiada bezcenne doświadczenie w zakresie użycia dronów na polu walki. Korzystając z niego, a także między innymi z funduszy europejskich, nasze kraje wspólnie chcą stworzyć armatę dronów, która zapewni bezpieczeństwo w powietrzu nad Polską i Europą. Naszym celem jest, aby tą niespodziewaną dla Rosjan konsekwencją wojny było przeskoczenie właściwie całej epoki technologicznej, tak aby w najbliższej przyszłości Ukraina, Polska, i Europa były bezpieczne od ataków z powietrza, od jakichkolwiek zakusów agresora. W Rzeszowie głos zabrała również premier Ukrainy Julia Sferydenko, która podziękowała Polakom za okazaną pomoc. Szefowa ukraińskiego rządu zaznaczyła, że Ukraina choć nadal potrzebuje pomocy sojuszników, to chce się również dzielić swoim doświadczeniem i technologią. Rzeszów, Przemysław Lis, Polskie Radio. Ponad 257 milionów złotych na leczenie dzieci chorych onkologicznie w ciągu zaledwie kilku dni zebrała Fundacja Cancer Fighters. W akcję, którą zorganizował influencer Łatwogang, włączyło się wiele znanych osób. Nastolatki z jednej ze szkół podstawowych w Warszawie niedaleko mieszkania Łatwoganga podkreślają, że to była niesamowita inicjatywa. Fajna ta zbiórka. O czwartą oglądałam. Myślę, że należymy do tej samej generacji, co on. W szkole telefonów mieć nie możecie, ale tak po szkole. Włączaliście od razu i patrzyliście, co się dzieje? Ja, tak, jak wracałem tak. do domu, włączałem. Najbardziej lubiłam, jak Kasik zbyła i na przykład jak koliła sobie włosy. To było najlepsze. Łatwogang pobił rekord Guinnessa w kategorii najwyższej kwoty zebranej podczas pojedynczej transmisji. Prokuratura w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Dziś Gazeta Wyborcza napisała, że kontrolę nad giełdą ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o mafię powiązaną z politykami partii Władimira Putina. Dziennikarze przekonują, że premier Donald Tusk mówiąc o rosyjskim wątku w aferze giełdy kryptowalut... Miał korzystać z notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z dokumentem Rosjanie mieli przejąć większościowe udziały w lipcu 2018 roku. Zonda Krypto nosiła wówczas nazwę BitBuy. Śledczy nie chcieli komentować tej informacji. Rzecznik katowickiej prokuratury, prokurator Michał Binkiewicz, mówił o działaniach, jakie obecnie są prowadzone w sprawie pokrzywdzonych. Czynności te mają postać przeszukań oraz zabezpieczeń danych teleinformatycznych. Przysłuchiwani są również świadkowie. Nie są to wyłącznie osoby pokrzywdzone. Zarejestrowanych jest ponad 700 osób pokrzywdzonych. Mówię wyłącznie o tych, którzy zgłosili się bezpośrednio do prokuratury regionalnej w Katowicach. Obok tych osób trafiają do śledztwa zawiadomienia z całej Polski, tym również z jednostek ościennych. Suma strat pokrzywdzonych w zonda krypto może przekroczyć 350 milionów złotych. To są aktualności jedynki. Pacjenci szpitale we wrześniu mogą korzystać z wody do mycia i kąpieli. Poprawiła się sytuacja sanitarna w placówce podał w komunikacie sanepit. Mimo kłopotów z wodą szpital przez cały czas działał normalnie, mówi szef placówki Adam Koniuk. Nie było żadnych przerw, nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o pacjentów i sytuacja specyficzna oczywiście tak i będzie badana dalej, bo my mamy próbki badane przez botociągi i przez Sanepid jakby z dwóch źródeł, no ale one potwierdzają, że ryzyko, które było już praktycznie nie istnieje. Woda nadal nie nadaje się bez przegotowania do picia czy mycia owoców i warzyw. To była aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Po południu, niemal w całym kraju, pogodnie. Deszczowo, jedynie na Mazurach i na Podlasiu: od 7 stopni na krańcach północnych, 10 na wschodzie, do 14 na zachodzie. Wiatr jest umiarkowany, miejscami porywisty, a na barometrach w Warszawie: 108 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8:00 Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej lokalnie średniej i wynosił w Karsach 108 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Szczucinie 112 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 11, w Zawichoście 225 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 9, w Puławach 134 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Warszawie w Warszawie 159 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 4, w Kępie Polskiej 214 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 3, we Włosławku 138 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Toruniu 161 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Tczewie 314 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 2. Na stanie w Przemyślu 91 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 74 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 109 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Borzu do. W 137 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. U ściany Sykłockiej 276 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Malczycach 158 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 8. W Połęcku 99 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 15. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 167 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1.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 Reklama Autopromocja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 14. Zapraszają? Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio. 16 minut po godzinie 13. To jest tylko, szczerze, na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22645, 2266. A dziś będziemy rozmawiać o wielkich pieniądzach. Naprawdę wielkich. I to nawet nie dlatego, że tyle a tyle zer jest na, przy tej kwocie, ale dlatego, że te pieniądze zostały zebrane w sposób wyjątkowy i posłużą też wyjątkowym celom. Chodzi oczywiście o zbiórkę Łatwoganga, przypomnę, ponad ćwierć miliarda złotych zebranych raptem w kilka dni. Takie rzeczy zbyt często się nie zdarzają, więc my dziś zapytamy, przynajmniej na początek, co państwa zdaniem zdecydowało o sukcesie zbiórki Łatwoganga, co zdecydowało o tym, że no, że tak naprawdę pod koniec ta akcja, mam takie wrażenie, w pozytywny sposób oczywiście o tym myśląc, że ta akcja pod koniec po prostu chyba już wymknęła się spod kontroli, bo nikt absolutnie nie oczekiwał ani takich pieniędzy, ani takich reakcji, ani takiego zainteresowania. 22,645, 22,66 i w takim razie trochę teraz o, o emocjach, które tej akcji towarzyszyły, szczególnie już w tym prawie, że ostatnim godzinom. Anna Zakrzewska, dzień dobry. Dzień dobry. Byłaś wczoraj na miejscu, obserwowałaś na żywo to, co się dzieje. Pamiętasz, ile było na liczniku, gdy, gdy wchodziłaś? Jakieś 120 milionów, mniej więcej. Chociaż to się tak zmieniało, że, że, że trudno powiedzieć, ale powiedziałeś... A, że... a, gdy, a gdy wychodziłaś, gdy kończyłaś to spotkanie u Łatwoganga i wychodziłaś, pamiętasz, ile wtedy było? Tak, myślę, że ponad 160 chyba milionów. Bo ja po 16, tak, wyszłam stamtąd, więc ponad 160 milionów. Powiedziałeś, że takie rzeczy chyba nie często się zdarzają. Ja bym powiedziała więcej. Takie rzeczy się jeszcze nigdy nie zdarzyły, bo został pobity rekord Guinnessa, jeśli chodzi o największą zbiórkę charytatywną na streamie w historii platformy YouTube. Wszyscy możemy być z siebie dumni, my Polacy i to brawa przede wszystkim dla Państwa, dla każdego, kto tę cegiełkę swoją tutaj dołożył wszyscy wczoraj śledzili, ja wczoraj nawet idąc na zakupy wieczorem widziałam, że ludzie w kolejce stoją i patrzą na to, co się dzieje. Czyli to te... naprawdę był temat, który, który poszedł w lód. Przepraszam za to określenie. Tak, a to wszystko dzięki młodym ludziom. Oczywiście dzięki tutaj Piotrowi o pseudonimie Łatwo Gang, ale też myślę, że trzeba powiedzieć wprost, że to się stało wiralem właśnie przez młode pokolenie. Mówi się, że te młode pokolenie czasami wręcz niektórzy mówią, że na straty należy spisać. Nie, nieprawda. Naprawdę młodzi ludzie potrafią też robić piękne rzeczy. Rzeczy, które wzruszają również i znane osoby. Wzruszony był wychodząc właśnie ze streama m, bokser Artur Szpilka. To jest, Szanowni Państwo, trzeba przyznać, że to, co zrobił chłopak, to jest po prostu przegięcie. Ja jestem... W... W naj, najśmielszych oczekiwaniach przerosło to moje jakieś oczekiwania. Ja w ogóle nie wiedziałem o tej akcji, dopiero dowiedziałem się jak było 20 milionów, a tu już jest 120 czy coś takiego, przecież to jest jakieś przegięcie, ale to pokazuje jak Polacy potrafią się zjednoczyć. No 120, czyli dobrze, bo pana Artura jako pierwszego tutaj nagrywałam, kiedy czyli dotarłam na miejsce tak, chodzi wszystko o się mhm. zgadza. Zresztą doszło do pokazowego starcia Artura szpilki z Arkadiuszem wrzoskiem. Takich starć na tym streamie było wiele, było wiele rozejmów, było wiele połączeń zdalnych z ludźmi z całego, z całego świata, tak naprawdę można powiedzieć, bo celebryci też się łączyli z różnych zakątków świata, żeby tylko dołożyć swoją cegiełkę i napędzić, śrubować właśnie ten wynik. I żeby te pieniądze leciały wciąż w górę. Były też oryginalne połączenia. To też wyróżniało ten streaming, dlatego że różne osoby w jednym miejscu się pojawiały. Na przykład Dariusz Szpakowski, legendarny komentator, komentował na żywo mecze piłkarzyków, które rozegrali Cezary Pazura i influencer Patek. Jani versus niebiescy zaczynamy, proszę Państwa, o 5 tysięcy! Uwaga, pozwólmy, żeby skomentował to ktoś. To się dzieje naprawdę! Pazurowie kontra... Uuu. Tutaj jest że No, działo się, ewidentnie się działo. 22,645, 22,66. To na chwilę wstrzymajmy się z tymi wszystkimi gośćmi, którzy pojawiali się w tej, w, tak? w, kawalerce, w, kawalerce, w kawalerce, tak? W kawalerce kilkunastometrowej. <laughs> Łatwo ganga, nie wiem jak on ich pomieścił, nieważne. Teraz słuchacze i słuchaczki, na początek pani Magdalena. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że sukces to jest po prostu przede wszystkim Mai, która toczy tę walkę już trzeci raz. I przepraszam, no, jako matka, nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak to dziecko musi przechodzić przez to trzeci raz? Skąd tyle siły? Maja meczan, Rzeczywiście nie od niej się zaczęło. Tak. A po drugie, człowiek tak młody nie zbija teraz żadnego kapitału. Jest apolityczny i to proszę państwa, ta zbiórka pokazuje też jedną rzecz. Jak my Polacy przestaliśmy wierzyć w system. Ta zbiórka pokazuje, że jeżeli my sami sobie nie pomożemy jako społeczeństwo, to nasz system zdrowotny, za przeproszeniem, leży. Jesteśmy podobną dwudziestą gospodarką na świecie, a musimy zbierać na mhm. leczenie dzieci. No i pani Magdaleno, to akurat przy całym optymizmie, który bije z tej akcji, to akurat to nie jest zbyt tak, optymistyczny wniosek. to nie jest optymistyczne, proszę państwa. I to po prostu pokazuje, że my już wiemy o tym, że my sami musimy sobie pomóc, prawda? I ja jako matka dziecka niechorego no, onkologicznie, ale trudniejszym startem. Często słyszałam od lekarzy wypisujących skierowanie do jakichś specjalistów. Proszę, tutaj ma pani skierowanie, ale wie pani co, niech pani szuka prywatnie, bo zginie pani w systemie. I taka jest prawda, proszę państwa. Pani Magdaleno, system nie działa. Bardzo dziękuję za ten głos. No można powiedzieć, że kubeł zimnej wody, jeżeli chodzi o, o, o nasze emocje. 2645-2266. Pan Krzysztof, dzień dobry. Witam serdecznie, pokrótce żeby nie zanudzać oglądaliśmy całą, e, całą relację całego streama na żywo z żoną e, akurat w łóżku byliśmy bo pochorowaliśmy się e, także cały weekend spędzony przed telewizorem na żywo mm, z Łatko gangiem i ze wszystkimi ludźmi którzy na ten czas e, potrafili się zjednoczyć ponad podziałami super akcja pani Dody Rabczewskiej jestem młodym człowiekiem, więc też brawo wielkie dla rapera Tedego, który pogodził się z Teją po blisko dwudziestoletnim konflikcie różni ludzie próbowali ich godzić, różne sytuacje na ich no, drodze niezwykłe Dopiero... rzeczy się tam działy, tak tak, dopiero, dopiero przy takiej okoliczności, no co prawda za jednym razem smutne to jest, ale bardzo raduje serce, że młodzi ludzie zamiast spędzać słoneczny weekend gdzieś w plenerze, na jakichś koncertach, musieli zrobić taką wielką akcję. Szacun dla nich naprawdę, bo to co się wydarzyło jest coś niesamowitego, a byłem proszony, żeby nie łączyć polityki, nie będę. Brakowało mi tam jeszcze tylko pogodzenia się publicznego pana Donalda Tuska z Karolem Nawrotkim, za na to liczyłem. Yy, ale, no, nie wiem, czy to dobrze no, co, to Panie to, co... Krzysztofie, to no bez polityki, jednak, i myślę sobie, że nie, te, ja nasze, te nasze oczekiwania te, nie mogą iść zbyt daleko. A, Panie Krzysztofie, to jeszcze bardzo, bardzo krótko, bo czas leci. Co Pana wciągnęło? Dlaczego Państwo śledziliście ten stream? Yy, tak jak mówię, jestem młodym człowiekiem, wywodzę, wywodzę się środowiska yy, ulicznego. I tak naprawdę na Facebookach, na Instagramach zobaczyliśmy, że takie coś się dzieje na Instagramie UBDOS-a, którego serdecznie pozdrawiam, Złowicza. I dlatego tam weszliśmy od początku akcji. Nie wiedzieliśmy, że to pójdzie w takim stopniu. Od początku jakieś tam kwoty wsparcia były wysyłane. Im dłużej to wszystko trwało, wysłaliśmy coraz większe te kwoty, bo po prostu serce się radowało, jak to na żywo się obserwowało, jak to rośnie wszystko. Tak jak mówię, szacun dla młodych ludzi, że utworzyli takie coś. Przykro mi, że muszą robić to w imieniu polityków, bo to jest ich rola. Nie zapominajmy tego, w jakim kraju żyjemy. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję pan Krzysztof, no i taka łyżka dziekciu jednak znów się pojawiła. 22 645, 22 66. Pan Michał, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Michał Zdziesa. Ja tylko chciałem powiedzieć, popatrzeć tak w ogóle w przyszłość, bo cała inicjatywa na pewno na plus. Ja też jestem takim trochę społecznikiem i zawsze patrzę już od razu, co będzie dalej. Dla mnie najważniejsze, żeby, żeby, żeby bo już to widać nawet w mediach, że sukces ma wielu ojców, prawda? Także już tam się na pewno szereg ludzi zgłasza i jakby też chce na, tym, na tej fali się gdzieś tam wypromować. To nie jest dobre, i ważne, żeby, żeby po prostu ten projekt był apolityczny od samego początku aż do końca. I dla mnie najważniejsze... Ale mam, mam wrażenie, że twórcy bardzo konsekwentnie akurat tego pilnują i pilnowali. Tak, tylko to jest, to jest krótko. Ja, ja patrzę w przyszłość, mhm. co będzie za miesiąc, rok, dwa, żeby nie było absolutnie rywalizacji takiej z jakimś tam albo panem Owsiakiem, albo z jakimś karitasem, bo to, to był błąd tam wcześniej popełniony i mam nadzieję, że po prostu ten projekt będzie e, czymś, co zostanie tak jak projekt pana Owsiaka, także coś, co będzie po prostu bardzo długo w przyszłości. Mhm. Ale gdzieś to, to oczekuje, zapad... pan, oczekuje pan, że to nie będzie jednorazowa akcja? Yy, nie, ja uważam, mhm. że, że nie, absolutnie. No tutaj byłby to... Na, Za duży potencjał, tak? Za duży potencjał uważam, że to, to musi po prostu trwać, mhm. bo to widać, że to się tak naprawdę sprawdziło. Ja jestem takim osobą, tam 80 rocznik, to też już trochę inaczej patrzę na te wszystkie yy, takie postacie właśnie. To mój syn bardziej może wiedział, na, kto to jest w ogóle, kto zbiera te pieniądze i tam jakieś mini-majk, takie rzeczy to są już może nie moje pokolenie, ale tak naprawdę... Yy, bardzo dobre. Mnie to przykuło jak Kasię Nosowską, że tak powiem kolili na tym na tej wizji, że tak powiem osoba, która no ja się wywodziłem z tych piosenek heju i w ogóle no dla mnie to było coś wspaniałego że, że, że osoby się po prostu no, no, no skłaniają ku temu, żeby coś zrobić dla, dla tych słabszych, dla tych biedniejszych i to było naprawdę wzruszające nie? miliarda Ponad ćwierć miliarda złotych. Ten efekt robi wrażenie. pani Michale, bardzo, bardzo dziękuję. 22,645, 22,66. Wracamy do Anny Zakrzewskiej, przypomnę która obserwowała na żywo. Była na miejscu, i to najważniejsze, że była na miejscu w tych ostatnich godzinach, kiedy rzeczywiście to już, to już było absolutne szaleństwo, bo te kwoty no, rosły w sposób nieporównywalny do wcześniejszych dni. Spotykałaś się z gwiazdami, z celebrytami, widziałaś, kto odwiedzał tę kawalerkę, cały czas myślę nad tym, jak oni się tam zmieścili. Jakie emocje tym osobom towarzyszyły? Znaczy one tłumaczyły, dlaczego tu są, dlaczego tu przyszły, bo przecież mogły to zrobić zdalnie, mogły się połączyć. Nie, chcieli przyjechać, wejść, pokazać się i coś zrobić, no właśnie, razem z innymi. Bo jednak kontakt z człowiekiem na żywo to jest zupełnie co innego, więc każdy mówił, z kim rozmawiałam, że chcieli być tu na miejscu. Oczywiście, oczywiście ci, którzy byli w Warszawie, bo jak wiemy, tak jak już powiedziałam, część łączyła się zdalnie, no bo nie było ich w kraju, ale każdy chciał być i po poczuć na miejscu, jak to jest. Ja już to mówiłam dzisiaj chyba w sygnałach dnia, o ile się nie mylę, że Kasia Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni przyznała, że podjęła tę decyzję, będąc w piżamie, że jedzie. Zd zdążyła oczywiście się przebrać, natomiast to były bardzo spontaniczne w niektórych przypadkach tutaj decyzje, które zapadały okej, okay, jedziemy i już za 15 czy 20 minut było się na miejscu, więc sam nawet Piotr, który był organizatorem tego, Patrząc na niego, miałam wrażenie, że chyba nie do końca wie, co się dzieje. To znaczy, tak jak powiedziałeś, Krzysztof, to się już wymknęło po prostu spod kontroli. Ważne było, żeby te gwiazdy się tam pojawiały, które mają przecież mnóstwo obserwujących w swoich mediach społecznościowych i to napędzało właśnie ten licznik. Wspólny koncert. Na przykład zagrali mrozu, golec, orkiestra i grup Sąd takie dość egzotyczne powiedziałabym połączenie. Koncert improwizowany. Koncert improwizowany, zresztą ja byłam świadkiem, jak nawet, bo golec orkiestra, panowie przyszli razem z Grumim tutaj, którzy mają wspólną piosenkę, remix właśnie ich bardzo znanej piosenki i ja byłam świadkiem, jak oni na korytarzu się dogadywali, dobra, to teraz my wchodzimy. Nie, nie, nie, jeszcze raz, odsłuchajmy tego na jednej platformie streamingowej. Nie, nie, jeszcze raz, także to wszystko się działo na żywo. Było improwizowane, prosto z, jeśli się nie mylę, chyba z Tarnowa przyjechali z koncertu. Pojawiła się też ekipa Furiozy, czyli obsada filmu, mm -hmm. filmu. Filmu, filmu Furioza. Tak, filmu, dwie części były więc może przez to tutaj się pomyliło. Tak, tak, to film Furioza. Wśród nich Mateusz Banasiuk, który też był ogromnie no, zachwycony tym, co się tam dzieje. Dla mnie wspaniałe są połączenia, te nieoczywiste połączenia, że nagle jest Monika Olejnik razem z Kwiatem Jabłoni, że nagle my wchodzimy z raperami, artyści, muzycy. z z z orkiestrą. Dokładnie, więc takie nieoczywiste połączenia, nikt by na, nie, na to nie wpadł, ale ludzie sporta się nic nie działają, sprawdzają, dzwonią, przyjeżdżają i łączą swoją, swoje siły, żeby zrobić coś dobrego. No i też... Pytałam o to, bo oni akurat. Część osób, która przychodziła, decydowała się na to, żeby zgolić głowy w geście Solidarności właśnie z chorymi dziećmi. Robiły to kobiety, robili to mężczyźni. Aktorzy mówili, że chcieliby, ale zobowiązania finansowe nie zawsze im na to pozwalają. Ale wiem, że nie tylko znane osoby, ale w ogóle pojawił się hashtag w mediach społecznościowych i zwykli ludzie dołączali tak, się do tego. Te kolejne filmiki. Tak, i w geście Solidarności to robili, więc to jest wspaniałe. Na koniec. Może jeszcze powiem, że powstała strona internetowa, na której ma być przedstawione transparentnie, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Wiemy, że powstanie specjalna taka komisja, która zdecyduje na co te pieniądze najbardziej są w to tym już momencie potrzebne. Fundacja Cancer Fighters potrzebne. zadeklarowała, że rzeczywiście te wszystkie ruchy zostaną poczynione, żebyśmy absolutnie wiedzieli, dokładnie wiedzieli, jak te ponad 250 milionów złotych zostało rozdysponowane, czy też będzie rozdysponowane. No i co? Chyba słyszymy się za rok w takim razie. No, jestem bardzo tego ciekaw. To jest być może też kolejne pytanie do naszych słuchaczy. Czy taką akcję należałoby powtórzyć? 22 645, 22 66. Pani Ewa, dzień dobry. Dzień dobry. To ja jeszcze w temacie połączeń. Ja nie wiedziałam nic na ten temat. Moje dzieci nastoletnie, 13-12-letnie mi powiedziały, że jest taka akcja. I ostatnie dwa dni siedzieliśmy przed telewizorem po prostu na YouTubie. I powiem wam, że ja w życiu nie widziałam czegoś takiego, co tak łączy pokolenia. Ja swoim dzieciom musiałam tłumaczyć, co to znaczy, że Hanka walnała w kartony po raz kolejny. A z kolei moje Dobrze, dzieci to... mi tłumaczyły... Odwołanie do kto... pewnego serialu, to przypomnijmy tak. niektórym. A moje dzieci mi tłumaczyły z kolei, kto jest kto z tych wszystkich influencerów, bo ja jestem nie na bieżąco. Więc to był tak fantastyczny moment na to, że my jesteśmy wszyscy, naprawdę, przez kilka pokoleń, myślę, temat, który łączy... Więc przy tym pozytywie zostańmy. Nie wiem, czy da się to powtórzyć, bo to był tak fantastyczny strzał, mm -hmm. niepowtarzalny na skalę moim zdaniem światową. Jeżeli się uda, super. Na pewno na bazie tego zrobimy coś fantastycznego. Znowu to pokazuje, jak Polacy potrafią się e, połączyć w konkretnym, dobrym celu. My jesteśmy świetni w spontanie. Spontaniczne akcje nam wychodzą perfekcyjnie i mówię tutaj połączenie pokoleń, majstersztyk. Czyli Także, można powiedzieć, gratulacje. że spędziliście państwo wyjątkowo rodzinny weekend. Tak, i tacie musieliśmy dzieciom tłumaczyć. Tata wchodzi do domu, i mówi, co wy oglądacie z nowego YouTube'a? No to musieliśmy wytłumaczyć, jaka jest akcja i jaki jest cel. Yy, niebywałe, naprawdę. Yy, super. No to dodajmy jeszcze jedną rzecz. Panie Ewo, bardzo, bardzo dziękuję. 22,645, 22,66. Tych ponad 250 milionów złotych to, to jedno. I o tym się najwięcej mówi rzeczywiście rekord, rekord Guinnessa. No i trudno się dziwić, że akurat ta informacja jest jakoś najmocniej powielana. Ale warto też dodać, że no niejako przy okazji. W bazie fundacji DKMS chodzi o nowych potencjalnych dawców szpiku. W tej bazie, dzięki tej akcji uwaga, przybyło 36 tysięcy zgłoszeń. I to też robi wrażenie i to chyba niemałe. 22 645 22 66. Wracamy za chwilę. Gdzieś jest drugi brzeg Jeszcze tylko spacer przez ciemność Znał Takich miejsc, ale słońce musi wzejść, na pewno. Od tylu lat dostaję w kość, na czas by osukać los. Nie rzuci nadziei, kiedy popiół się zmieni jak Feniks Feniks Gdzieś jest Znaczy czas, by oszukać los Nie porzuci nadziei Kiedy popiół się zmieni To powróci a... czas by oszukać los O tylu lat, dostaje w kość Na czas by oszukać los O tylu lat, dostaje kość Na czas by oszukać los O tylu lat, dostaje w kość W końcu na szysz czas Gdy w popiół się zmieni, to powróci jak... Pierwszy, Polskiego Radia. Za 23 minuty godzina 14, to jest y, tylko szczerze na antenie 1. dziś rozmawiamy o... No, chyba już w fenomenie, możemy tak śmiało powiedzieć, czyli zbiór, zbiórka Łatwoganga ponad 250 milionów złotych. Do tego jeszcze e, deklaracje, te e, deklaracje dotyczące dawców szpiku, i to, to też ma znaczenie i robi wrażenie, bez wątpienia. 22,645, 22,66. Dlaczego ta akcja, która no, chyba zaczęła się bardzo, bardzo niewinnie, no, rozrosła się do czegoś takiego, co wymknęło się w pozytywny sposób e, spod kontroli. E, gigantyczne zamieszanie, gigantyczne zainteresowanie, gigantyczne. Pieniądze. Dzisiaj widziałem zresztą relacje korespondentów z Polski do zagranicznych mediów, którzy o tym fenomenie bardzo chętnie mówili. O czym to świadczy, jaki to nam wystawia, jaką to nam wystawia cezurę? Lubimy spontan, lubimy poczucie wspólnoty. Czy to jest również dowód na to, że wbrew tym wszystkim podziałom, kłótniom i tak dalej, i tak dalej. My potrzebujemy od czasu do czasu. Poczuć jedność? Czy to o to chodzi? 22 645 22 66. Pani Elżbieta, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zwrócić uwagę na inną sprawę, sprawę w aspekcie tego, co się wydarzyło, że te platformy patosteamerowe, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, bo już jestem bardzo wiekową osobą, żeby zwrócić uwagę, że dobro propagowane przez tego młodego człowieka ma o wiele większy, większy zasięg niż te okrutne rzeczy, które młodzi ludzie e, propagują. Może wzięliby przykład e, z tego pana. Dziękuję. A to jest bardzo, rzekłbym, ciekawa uwaga. Ma pani rację, rzeczywiście, bo do tej pory różnego rodzaju e, tego typu przedsięwzięcia bardzo często kojarzyliśmy z takimi no, pato zachowaniami, A tu proszę bardzo, mamy coś kompletnie innego, coś absolutnie pozytywnego. Tak. I warto rzeczywiście o tym wspominać, ma pani rację. Panie Elżbieto, bardzo dziękuję za ten głos 22645-2266. No okazuje się, że to wydarzenie można traktować naprawdę wielowymiarowo. Można wyciągać bardzo, bardzo różne wnioski. Natomiast podstawowe pytanie brzmi, jak to się stało, że no właśnie, że to wszystko poszło w tak nieoczekiwaną stronę i zakończyło się takim, a nie innym wynikiem, czyli absolutnym rekordem. No i chyba zaskoczeniem absolutnie dla wszystkich. No to pan Wojciech, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. No ja właśnie chciałem powiedzieć na temat tej akcji, tego wszystkiego, co my robimy. My po prostu tęsknimy za normalnością, tęsknimy za tym, żeby przestali nas dzielić. Jak widzimy jakiegoś chłopaka, który nie jest w ogóle związany z polityką, który robi coś z serca, to my od razu się w to włączamy. Więc yy, dla mnie to jest taki wykrzyknik, krzyczenie, to jest taki krzyk do naszych polityków. Przestańcie nas dzielić dzielić. Dajcie nam normalnie żyć. My jesteśmy dobrym narodem, a to wy nas podzieliliście. Panie Wojciechu, bardzo tak? dziękuję za te słowa, bo y, ja też mam jakąś taką, takie podskórne wrażenie, że tu chodzi o to poczucie w, y, wspólnoty, to poczucie jedności, chociaż na chwilę. To był pan Wojciech, bardzo dziękujemy. 22 2266 22 66. Przypomnę, jest z nami cały czas Anna Zakrzewska, która miała tę przyjemność, wielką przyjemność obserwowania tego absolutnego chaosu na żywo. Ale chaosu oczywiście w pozytywnym sensie, żeby była... Niekontrolowanego. Niekontrolowanego, bez wątpienia. Co tam się jeszcze działo? No bo oczywiście pieniądze to jedno. Te najbardziej spektakularne sceny to drugie. No One krążą w tej chwili już właściwie, mają własne życie. Ale co jeszcze tam w tyle można było zobaczyć? No, myślę, że ponad 200 godzin streamingu, 9 dni, tych rzeczy wydarzyło się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja już mówiłam, że te różne pogodzenia się różnych osób wywoływały wielkie emocje, bo przecież raper TD po pogodził się po 20 latach z Peją. Pewien influencer przebiegł, drodzy państwo, półmaraton na bieżni w tej kawalerce, wziął udział. Z Przepraszam, to nie jest tam bieżnie... Była w pewnym wstawić, tak? momencie mm -hmm. bieżnia, więc był przebiegnięty półmaraton. Ehm, Wojciech Szczęsny, łącząc się zdalnie e, ze streamem, e, a nie był sam, a nie był sam, był z żoną, był też e, z synem. Zadeklarował, że e, na pewną kwotę, przepraszam, ja już nie pamiętam na jaką, bo te kwoty się tak zmieniały, zagra e, razem z ŁKS Tajfunem. Oczywiście ta kwota e, padła, także możemy się spodziewać. Pojawił się jamal meczu. na jednym z filmików tak. razem z Wojtkiem Szczęsnym, razem tak. również z Wojciechem Szczęsnym, kiedy kolejna tam, kiedy kolejny rekord padł. Adam Małysz, zostając w świecie sportu, oglądał memy o um, Janie Honenu, um, Maciek Musiał pojawił się ze Szczotką i sprzątał tę wspaniałą kawalerkę w rytmie piosenki właśnie Diz Naraka. Um, srebrny Olimpijczyk, Władimir Semiruni oddał swój medal na licytację, bo to też warto powiedzieć, że zbiórka oczywiście um, ten stream się skończył, ale mnóstwo rzeczy zostało zostało na licytację wystawionych, więc państwo dalej będą mogli dokładać no te swoje ciekaw, cegiełki. Do jakiego punktu ten licznik dojedzie na koniec? No myślę, że co najmniej do 300 milionów. Wojtek A na Szczęsny... 500... Właśnie, na pół miliarda... Tak, <laughs> tak, razem tak, chcieliśmy to, na, to. <laughs> na pół miliarda, jeśli państwo nie słyszeli, Wojciech Szczęsny zadeklarował, że rzuci palenie. O to jego żona poprosiła, więc hmm. y, dobijamy, dobijamy. Myślę, że też takim dość zabawnym momentem to jest to, o czym mówiła jedna ze słuchaczek, że łączy to pokolenia z starsze i młodsze. Pojawił się, tak jak mówiliśmy, był Cezary Pazura i w pewnym momencie ktoś na czacie poprosił, żeby udawał Sida z epoki lodowcowej. Na co Piotr, czyli ten organizator, był bardzo zdziwiony i mówi, naprawdę to pan jest, pan mu podkładał głos i on mówi, tak, tak. I zaczął oczywiście różnica tam mówić o mleżnikach. Tak, i to jest ta różnica pokolenia, ale to było niesamowite, na to się patrzyło po prostu no, z wielkim uśmiechem, że, że coś takiego się dzieje na naszych oczach. Anna Zakrzewska. Bardzo, bardzo dziękuję za te relacje, za te wszystkie dźwięki, za te emocje, które nam przekazałaś z tego, czego byłaś świadkiem. 22 645, 22 66. No to pan Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja tylko tak króciutko chciałbym e, taki wniosek wyciągnąć. chyba, panie redaktorze, może, może się mylę. My chyba jesteśmy takim jedynym krajem, który naprawdę potrafi się łączyć i właśnie co chodzi o pomoc, na no jakąkolwiek pomoc, Naprawdę jesteśmy chyba mistrzami świata w tym, co, co robimy, ja? nie? No, rekord Guinnessa wskazuje na to, że chyba się pan nie myli. No właśnie, tylko to tak króciutko chciałem, nie zabierając mhm. czasu. Dobrze, no ale właśnie... to skąd, dlaczego to panie... mamy? No właśnie, skąd nie, się to bierze? No panie no, tak dlatego że mi się wydaje, że my jako Polacy, jako naród, my mamy dobre serca, to pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, takie jest moje zdanie. Trudno się spierać, panie Marcinie. Bardzo bardzo dziękuję. 22645 2266 Pan Wojciech, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem osobą po amputacji nogi. Wiem, co się dzieje w takich trudnych chwilach. W przypadkach e, wielkich chorób i tak dalej. Także e, czapki z głów e, człowiekowi, który podjął e, takiego się wielkiego wyczynu i wszelkim e, ludziom, którzy chętnie pomagali w tym. E, naprawdę mm, ogrom, ogrom pracy, ogrom zadowolenia i wielkie serca ludzi, którzy pomogli e, w tym wszystkim e, naprawdę e, w, y, buduje i y, y, i Wcala nas jako społeczeństwo w dążeniu do pewnych trudnych chwil i w podejmowaniu trudnych chwil. Mówię, ja jestem osobą już przeleciało 16 lat po amputacji nogi. Jeżdżę sobie wielką ciężarówką, co mi sprawia wielką radość, przyjemność. Dzieciaczki, o których w ostatnich kilku dniach była mowa na tym streamingu na żywo, to wszystko leciało. Nie mają tego, nie mają takiej możliwości, nie mają chęci, radości do tego. Choroba to jest coś strasznego i chciałbym, mówię, podziękować i serdecznie działać dalej w tym wszystkim i budować to wszystko, żeby miało to sens, cel, bo... Ale to panie Wojciechu, to... przepraszam, dopytam. Myśli pan, że tak naprawdę nie chodzi w tym wszystkim o pieniądze? Znaczy one są ważne, one są bardzo ważne, bo one się w realny sposób mogą przełożyć na, na pomoc konkretnym dzieciakom, konkre konkretnym przypadkom, ale że być może bardziej nawet chodzi o to wszystko wokół tych pieniędzy, o te emocje, o, te, o ten pozytywny przekaz? Wszystko się w tym wszystkim stala. Pieniądze są ważne, bo ja 16 lat temu, e, chcąc stanąć na nogi po amputacji nogi, musiałem wydać e, pół miliona złotych. Nie było mhm. mnie na to stać. E, leki są dzisiaj drogie. E, dzieci zamknięte w szpitalach e, nie mają możliwości wyjścia, bawienia się z rówieśnikami, bo e, choroba straszna dopada... Coraz to młodsze społeczeństwo i rodzice starając się, pracując nierzadko, ponad własne siły, starają się pomóc tym dzieciom swoim, ale brakuje tego wszystkiego. Brakuje oczywiście. Środków, no no tak. No I i bez, taki, bez takiej pomocy wielu rodziców jest po prostu absolutnie bezradnych. Panie Wojciechu, bardzo, bardzo dziękuję. 22645, 2266. Spoglądam na zegar i chyba Ostatnim głosem będzie głos pani Magdaleny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam e, po całej tej akcji z Ładkogangiem, Gangiem, z Chorymi na Raka takie cztery najważniejsze dla mnie podsumowania. Mm -hmm. Pierwsze bardzo podziwiam e, Maję, która po raz trzeci staje na ringu i e, walczy z tą straszną chorobą, e, tworząc piosenkę z BDSM, która dla mnie po prostu ma ciary i jest bardzo, bardzo wzruszająca. Drugi aspekt, bardzo duża ilość Polaków, która się łączy i nieważne, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy jesteśmy osobami sławnymi, czy nie. Łączymy się w szczytnym celu, żeby pomagać dzieciakom chorym na raka. Trzecia rzecz, która też bardzo mnie wzruszyła, bo to jest duża odwaga, panie i panowie, którzy w geście Solidarności... E, nawet na żywo ogonili swoje włosy, żeby też móc się z tymi dzieciakami w pewien sposób solidaryzować. I czwarta rzecz, to dla mnie też podczas tego całego streamingu pojawiły się takie gesty przebaczenia po latach dla tych wszystkich dzieciaków chorych na raka. No to było też dla mnie wzruszające i tak jak już poprzedniczka wspomniała, ta cała akcja połączyła... Pokolenia, bez względu na podejście polityczne, wiary, wyznanie połączyła nas wszystkich Polaków. Robimy naprawdę dobre rzeczy i róbmy to dalej. To no, Pani Magdaleno, to, to jeszcze to pytanie, od którego zaczęliśmy. Co pani zdaniem sprawiło, że to wszystko zakończyło się, no właśnie, no takim wielkim wow? Myślę, że ten rozgłos. Ja na przykład o tej akcji dowiedziałam się od znajomych na portalu społecznościowym i zaczęłam jakby ten temat drążyć. I myślę, że im bardziej znajomi to nakręcali, osoby sławne, tym jakby była większa rozgłośnia o tym. I potem mhm. te wszystkie um, telewizje czy radio, które wbijały do piątka na tą kawalerkę, no to było coś niesamowitego i potem to już się samo wszystko nakręcało. To było niesamowite. Pani Magdaleno, bardzo, bardzo dziękuję. Tak, tak jak wspomniałem wcześniej, to był ostatni głos w naszej dyskusji, ale myślę, że do takich chwil, do takich wydarzeń, oj, będziemy powracać na antenie jedynki w Tylko Szczerze. Za dziś się bardzo dziękuję, ale oczywiście przed nami jeszcze zapowiedź tego, co po godzinie 14. I mam takie wrażenie, nie wiem, czy dobrze spojrzałem, że to nazwisko już się w tej naszej dyskusji o, o Łatwogangu pojawiło. Bo ten człowiek tam był i podobno dzielnie sprzątał kawalerkę. Podobno. Być może to potwierdzi w czasie rozmowy. Raczej nie. Pomyliło ich wektorów, ale... No dobrze. Na kiju. Myślałeś o Musiale, tak? Tak. A u nas Musiałowski. No, no Maciej Musiałowski będzie u nas. No, teraz dzisiaj. robimy takie. To wycinamy. Teraz robimy, cofamy się już Radia Nie ma. Na żywo, tak. to już poszło, Krzyś, to, to już nie poszło, poszło. Nie ma problemu. Maciej, Maciej Musiałowski będzie dzisiaj. Maciej, Maciej nagrał piosenkę Flora. Bardzo on... ładną piosenkę. Bardzo ładną piosenkę. Będziemy o niej między innymi. To, przepraszam, to, to nowy kierunek w karierze? Zapytamy. Tak, ale hmm. nie, nie, to nie jest pierwszy krok muzyczny tego artysty. Wspaniały duet z Julią Wieniawą też mu się hmm. przydarzył na początku. No i też role filmowe, a także Festiwal Sztuk Zjednoczonych. To wszystko Maciej Musiałowski. Będziemy też mówić o tym, co wydarzyło się w weekend w mediach społecznościowych, w internecie, bo trudno o tym nie wspomnieć. Byli artyści reprezentujący scenę muzyczną i w ogóle byli fantastyczni znaczy, kogo ludzie. Kogo tam nie było? Właśnie. Najważniejsze było to, że myślę sobie, że ta akcja powinna zamknąć os usta osobom, które twierdzą, że y, młode pokolenie to już jest y, na zmarnowanie, że za naszych czasów tego nie było. No nie było. Rekord Guinnessa, przypomnijmy. To, to, to, znaczy, to, to nie jest 251 najważniejsze. 251 tak. milionów dla dzieci, to jest najważniejsze. E, no tu o. mógłbym się spierać, bo pytanie, czy tych 250 milionów nie, nie przybija jeszcze jedna informacja, e, to znaczy 36 tysięcy zgłoszeń, nowych zgłoszeń do bazy dawców tak. w szpiku. To jest drugo, I tu się można spierać. Tak. I to tego robi też dawniej nie było? E, to wszystko po godzinie 14.00. Tak, oprócz tego będą zaproszenia na koncert Ruszuli Dudziak i wiele innych. Festiwal kino na granicy w Cieszynie po godzinie 15 i mnóstwo pięknej muzyki. Zapraszamy. się powiedzieć, że zawsze jest dużo dobrej muzyki. To jest ważny akcent naszej audycji, więc podkreślamy. To się nie, go. nie to nie tylko na lepsze wiesz. z każdą audycją coraz lepiej. <grym> to więc y, to wszystko i o wiele, wiele, wiele, wiele, wiele więcej. Po godzinie 14. Zapraszamy. Jedynka. Polskie Radio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 I się złamać. Zdrowi. Cześć, tu Michał Mitrud, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. PSG kontra Bayern, a w środę Atletico kontra Arsenal. Nie przegapkitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców, zadzwoń 4 dwójki i zer lub 3 do punktu sprzedaży Kanal Plus.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 Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska, zapraszam. Końca dobiegają utrudnienia na autostradowej czwórce między węzłami Godzieszów i Bolesławiec w pobliżu Bolesławca. Tutaj doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Na szczęście w tej kolizji nie było poszkodowanych, ale na 34 kilometrze mamy zwężenie w kierunku Wrocławia, chociaż tutaj służby hmm, przewidują, że niebawem zakończą się prace w tym miejscu i trasa będzie odblokowana. Służby natomiast cały czas informują o zwężeniu na S6 między węzłami Gdańskosowa i Gdynia, Wielki Kack w pobliżu Gdyni. Na jezdni w kierunku Kurymi. Ta, Rumi tam zepsuł się samochód ciężarowy i było zwężenie w kierunku e, Gdyni. Właśnie ja mówię, że było, dlatego że tutaj już nie widać korka, a był on e, dość duży, ponad 4 czterokilometrowy. Teraz już przejazd jest bezproblemowy w tym miejscu, więc prawdopodobnie awarię udało się usunąć, ale służby jeszcze nie zdążyły o tym poinformować. Droga Krajowa nr 29 w Krośni Odrzańskim. Tu dostaliśmy informację od naszych słuchaczy o kolizji samochodu osobowego i motocykla i po tym e, zdarzeniu obowiązują w mieście ruch na przemian jednym pasem. Dosyć duże korki i kolejki mamy na wyjazdach z Polski w kierunku Niemiec na przejściach granicznych. Zarówno A2 w Świecku spowalnia. Tutaj korek ma około 5 kilometrów. Podobna sytuacja jest na A4 w Jędrzechowicach i w pobliżu Zgorzelca. To oczywiście jest wyjazd w kierunku Drezna. Dwukilometrowa kolejka jest także na A18 na wysokości Olszyny i niewielka kilometrowa kolejka utrzymuje się też na tym najmniejszym przejściu na A6 w Spory spowolnienia utrzymują się też na ekspresowej ósemce w Warszawie. Do kolizji doszło na jezdni w kierunku Marek i Białego Stoku między węzłami Powązkowska i Bemowo i właśnie tam utworzył się długi korek.